Ogólnopolski Dzień Dilera, firmy Dojcwar Jesteśmy w miejscowości Cedry Małe, firma Rolltop. Naszym rozmówcą jest pan prezes Marek Kunce. Panie prezesie, jak pan ocenia dzisiejszy dzień, jaka jest frekwencja, co się udało sprzedać, o co ludzie pytają na pańskim Dniu dilera? Uczestniczymy w tym od samego rana. Widzę, że zabawa jest przednia. A jak pańskim zdaniem to wygląda? Jest to u nas cykliczna impreza, która się odbywa od 20 lat. Wcześniejsze edycje to była majówka z rolltopem, która potem przekształciła się w Żuławski Europejski Dzień Techniki Rolniczej, a teraz jest to Otwarty Dzień Dilera Deutswar. Pracujemy w tym samym miejscu, w Cedrach, tu gdzie jest nasza firma, tu gdzie są nasi klienci, tych klientów nam rok, rok przybywa, ale w większości to są nasi klienci, którzy przybywają na te imprezy. Jest, jest to niedziela, 2 czerwca, specyficzny dzień dla wszystkich rolników, którzy są już po majowych uprawach, po majowych zasileniach. Czas odetchnąć, czas odetchnąć i zapoznać się z ofertą na jesień, bo żniwa za pasem. Dużo się zmienia w technice rolniczej, szczególnie w maszynach samobieżnych. Wiemy, że zmiany dotyczą przede wszystkim silników, ich ekologiczności. I klienci właśnie pytają głównie o zmiany następujące w sterowaniu tymi silnikami, o zmianach dotyczących silników i ochrony środowiska z tym związanych, a jednocześnie i z użytkowością, dostosowaniem do ich potrzeb na polu. Pytają również o nawigację, o precyzyjną, precyzyjne rolnictwo. Wiemy, że maszyny prowadzone przez Dojca mogą być z dokładnością do dwóch centymetrów. Przede wszystkim maszyny, które robią na polu dokładny, siew czy punktowy, czy rozsiew nawozu albo środków chemicznych za pomocą naszych maszyn Dojca. To główne są pytania tych ludzi, natomiast impreza nasza skierowana jest w sensu strictu dla rolników, ale i dla ich rodzin, dla rodzin dzieci, bo obchodziliśmy wczoraj Dzień Dziecka, ale również i, i dla kobiet. Każdy tu znajdzie dla siebie przyjemny kącik zainteresowań albo coś przyjemnego dla siebie. Jakie maszyny zostały zaprezentowane rolnikom? E, bo sporo ich tu było wystawionych. E, proszę powiedzieć, z którymi firmami Pan współpracuje i, i co Pan pokazał na, na, na wystawie dzisiejszej? Na dzień dzisiejszy nie robiliśmy specjalnej akcji ściągania maszyn z różnych zakątków kraju, różnych dealerów. To co na co dzień jest dostępne w naszej firmie, czym handlujemy, pokazaliśmy dzisiaj szerszemu gronu naszych klientów, a przede wszystkim są to ciągniki i kombajny Deutzfahr. To To jest firma, która nas na, na której wyrośliśmy, na której e, mieliśmy przedstawicielstwo od 92 roku, czyli to już 27 lat, na której się nauczyliśmy i dzięki której doszliśmy do miejsca, w którym jesteśmy, czyli to jest taki nasz standard przewodni naszej firmy. Warto tu wspomnieć i nie sposób nie ominąć firmy Kverneland, które jesteśmy od samego początku przedstawicielem i dosyć dużym sprzedawcą w Polsce. To są również polscy producenci i nasi przyjaciele z Expomu, z Metalfachu, z Metaltechu, z Unii Grudziądz, ale również i Krukowiak, który obchodził w ubiegłym roku swoje 40-lecie w Polsce. Brawo dla takich producentów polskich, którzy mają swoją tradycję, a my się sczycimy, że właśnie jesteśmy ich przedstawicielami. I tą zróżnicowaną ofertę i ciągników, i kombajnów, ładowarek, czy też maszyn do uprawy i do pielęgnacji ziemi dla każdego gospodarstwa potrafimy zaproponować i sprzedać naszym klientom. No, nie wspomniał Pan o Samaszu. Co Samasz wystawił? Samasz jest znany z maszyn zielonkowych mm -hmm. i z unikatowych polskich własnej rodzimej produkcji rozwiązań. Są to przede wszystkim kosiarki, zagrabiarki oraz przecząsacze. Czyli sprzęt jak najbardziej na teraz, na pokosy traw, na drugie pokos, na otawę, oraz również do sprzętu z pola po żniwach. Dlatego jest to ważny nasz partner, Dlatego, że przede wszystkim są to maszyny sprawdzone, z dwuletnią gwarancją, z polską myślą techniczną, z polskimi rozwiązaniami, a poza tym z maszynami i demo i z maszynami, które rolnik może dotknąć, zobaczyć, sprawdzić na miejscu, nie tylko w fabryce, ale u siebie na polu. To, to głównie są te maszyny, które są w naszej oferty. Także tak jak powiedziałem, myśmy tutaj nie robili czegoś dodatkowego, jakiejś specjalnej akcji, a wystawiliśmy i zademonstrowaliśmy maszyny z codziennej naszej pracy, codziennej sprzedaży ich do naszych klientów. Zaimponował mi konkurs Strongmana, gdzie y, zespoły składające się z trzech osób przeciągały y, na linię ciągnik. No i y, zwróciłem uwagę na jeden z zespołów, gdzie był ojciec i dwóch synów. W tym chłopiec chyba 13-14 letni. I przeciągnęli. To jest troszeczkę wyrafinowana konkurs, dlatego, żeby ludzie by, Uzmysłowili sobie, że y, trzy osoby mogą przyciągnąć ciągnik, który może być i u nich w gospodarstwie. A poza tym y, dla mężczyzn dedykowane sporty siłowe, wydzielana adrenalina w towarzystwie tak wspaniałych ciągników, którymi są ciągnikami Dojca, y, podwaja tą adrenalinę, powoduje zadowolenie, ale również i ten konkurs, współzawodnictwo między, między rolnikami, zespołami, do tego trzeba dodać również i atmosferę, którą wokół wszystkich konkursów i naszych imprez robi od kilku już lat zespół Kaszubi. To dzięki jego staraniom, tego zespołu, dowcipowi oraz inwencji twórczej ludzie się doskonale bawią. Brzuch i nie tylko od jedzenia, dobrego jedzenia, który nam serwuje Hotel Orle, ale również od żartów, które właśnie zespół Kaszubi nam co roku prezentuje. I to nie są żarty do znudzenia, to są co roku nowe gagi, nowe dowcipy, chociaż twarze te same. Trudno nie zadać panu pytania, jak pan ocenia aktualną sytuację w rolnictwie. To wprawdzie może nie dotyczy bezpośrednio dnia, dnia dealera, ale gdyby pan mógł się podzielić z naszymi internautami pańską opinią na temat tego, co się dzieje w tej chwili w rolnictwie. Myślę, że wiele się nie zmienia. Siejemy, orzemy, zbieramy żniwa I tak od wielu, wielu lat i tak na pewno będzie dalej w przyszłości. Zmieniają się maszyny, zmieniają się technologie, ludzie. Natomiast proszę zauważyć, że to się odbywa na tych samych polach, na, w tych samych warunkach i zmiennych warunkach pogodowych. Klimat się zmienił, to już wszyscy wiemy. Maj spowodował i opady w maju spowodowały to, że uśmiechy zagościły na twarzy nas i naszych rolników. Jaka kondycja naszych rolników? Taka i nasza. Pięknie kwitną, w tej chwili w pięknym kwitnieniu są rzepaki. Cieszy dobra obsada na, na polu tych roślin. Cieszą też wzrastające pszenice i inne zboża. Myślę, że sytuacja kondycyjna naszych rolników jest plus minus roku taka sama. Ja staram się dowodzić, albo może przypominać, że w momencie urodzaju pieniędzy w kasach naszych klientów, rolników jest tyle samo, kiedy w latach klęsk, czy opadów, czy upałów, wysuszeń. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że obserwujemy cyklicznie, że w momencie urodzajów ceny są niskie, a w latach kryzysowych suszy, czy podtopień, te ceny rosną do góry czyli plus minus w kasach rolnikach znajduje się tyle samo pieniędzy, a kondycja wspiera niewątpliwie program PROF na lata 2014-2020, który w tej chwili rolnicy realizują lub starają się realizować, ale wszyscy dajemy sobie sprawę, że te programy się kiedyś skończą, że spotkamy się, zderzymy się z normalną rzeczywistością, stąd też my już Proponujemy za pośrednictwem naszych producentów finansowanie zerowe do 5 lat na ciągniki, na kombajny zbożowe. W dniu dzisiejszym rolnik, który dokonywał zakupu kombajnu czy ciągnika otrzymywał 12-miesięczną ubezpieczenie gratis od firmy, która robi finansowanie fabryczne dla maszyn dojca, to jest od banku BNP Paribas.